Nasza Ziemia, plemiona świata kontra rządza pieniądze. Talisman Energy i aszuarowie. Kanadyjski koncern Talisman Energy korzystając z przychylności centralnej administracji pojawił się w Peru w roku 2004. Na przestrzeni kolejnych lat zdobył znaczne udziały w koncesjach 64 i 101 położonych na północy Peru w Amazonii i obejmujących swym zasięgiem terytoria Indian Ashuar. Kanadyjska firma wchodząc na ziemię Ashuarów z góry była obciążona mgłą podejrzliwości. Przez 30 lat prac na ziemiach tego ludu koncerny Occidental Petroleum i Plus Petrol doprowadziły do poważnych zanieczyszczeń w obrębie rzeki Corrientes. Occidental, by obniżyć koszty eksploatacji, odprowadzało do środowiska przetworzoną wodę, będącą nośnikiem znacznych ilości ropopochodnej spłuczki. Tym sposobem amerykańska spółka pozbyła się 9 miliardów galonów poprodukcyjnej wody zawierającej toksyczne substancje, takie jak bar, ołów i arsen. Wraz z towarzyszącym eksploatacji wyciekom ropy, ta wybuchowa mieszanka przyczyniła się do zniszczenia myśliwstwa i rybołówstwa wokół rzeki Corrientes, stawiając dodatkowo aszuarów przed widmem poważnych problemów zdrowotnych. Skutki były przygniatające. Większość aszuarskich dzieci miało podwyższoną ilość kadmu i ołowiu we krwi. Lokalni mieszkańcy przytaczali historie związane z niewyjaśnionymi chorobami, nowotworami, infekcjami skóry i poronieniami. Ryby i zwierzęta, również dotknięte zanieczyszczeniami, nie nadawały się do spożycia. Niektóre grunty zatraciły zdolność do efektywnej uprawy. Jak ocenia organizacja Amazon Watch, po doświadczeniach swoich poprzedników w regionie Corrientes, talisman Energy z prezesem Johnem Matsonim na czele zaczął kroczyć tą samą brudną drogą w dorzeczu Morony i Pastacy. Mimo znacznej lokalnej opozycji firma przeprowadziła badania sejsmiczne i dokonała wstępnych operacji wiertniczych. Zbudowano również fałszywy przekaz dla akcjonariuszy, rządu i społeczności międzynarodowej, w którym zapewniano, że koncern posiada poparcie lokalnej społeczności. Tymczasem przedstawiciele Indian Ashuar czterokrotnie podróżowali do Kanady z jednoznacznym apelem. Domagamy się, aby rząd peruwiański natychmiast stwierdził nieważność umów w blokach 64 i 101 oraz tego, by Talisman Energy bezzwłocznie wycofał się z naszych terytoriów. Z obszarów między rzekami Pastadca i Morona korzystają wszyscy aszuarowie i ewentualne skutki dotknęłyby szerszą część ich społeczności, która łowi tu i poluje. Działalność nie może być więc kontynuowana bez zgody wszystkich aszuarów. Jezioro Alianza Christiana znajduje się na pograniczu koncesji 64 i 101 i jest z ważnym miejscem łowisk dla miejscowych ludów. Ashuar i Kichaba. Indianie z największej federacji Ashuarów, zrzeszającej 44 społeczności, oskarżyli Talisman Energy o celowe działania z pogranicza taktyki dziel i rządź. W maju 2009 roku, podczas gdy część Ashuarów protestowała pod platformą wiertniczą kanadyjskiej firmy, pracownicy spółki mieli przewieźć helikopterami w te same miejsce uzbrojonych członków plemienia, którzy popierali odwierty. Wszystko to w celu doprowadzania do konfrontacji między obiema stronami. W połowie września 2012 roku rzecznicy Talisman Energy ogłosili, iż spółka zawiesi wszystkie swoje operacje w peruwiańskiej Amazonii i wycofa się z Peru. Walczyliśmy długo i ciężko przeciwko odwiertom Talisman Energy na naszym terytorium, także z powodu negatywnych skutków odwiertów naftowych dla środowiska i społeczeństwa. Teraz Talisman Energy wyjeżdża. Możemy skupić się na realizacji własnej wizji rozwoju i zostawić zdrowie obszar dla przyszłych pokoleń. Skomentował to zwycięstwo Pias Pias Ayui, prezes Aszuarskiej Federacji. Przedstawiciele Talisman Energy nie przyznali jednak, że wchodzenie na ziemię Aszuarów było błędem. Co więcej, oficjalnie wyrazili nadzieję, że ropa naftowa w Peru na ziemiach Aszuarów będzie eksploatowana w przyszłości przez innego inwestora. Felieton Damiana Żuchowskiego dla Radia Wolne Media czytał Jan Osik.